Pszenica Ozima Arkadia to kolejna odmiana wyhodowana przez polską hodowlę roślin, która została nagrodzona złotym medalem targów Polagra Premiery z hodowli roślin Danko. Pani Zofia Godlewska-Nowaczyk opowiada o tej odmianie. Pani Zofio, czym się charakteryzuje Arkadia? Arkadia to bardzo plenna, zimotrwała, o, o niskich wymaganiach glebowych pszenica. E, pszenica jakościowa, która e, swoimi parametrami jakościowymi przewyższa nawet te wartości A, do której została zakwalifikowana. E, ponieważ tam dwa parametry brakują jej do, do powstania, do zakwalifikowania do pszenicy elitarnej. Oprócz tego wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o bardzo dobrym wyrównaniu i mają dziale pośladu, bardzo dobrych parametrach jakościowych, jak wspomniałam. Jest to odmiana wczesna. Wysokością źdźbła przypomina, przypomina odmianę bogatka, znaną już na pewno wszystkim rolnikom, charakteryzuje się poza tym bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, co umożliwia uprawianie tej pszenicy na glebach nieco słabszych. No, szczególnie to zakwaszanie to w Polsce jest ważne, tak. bo jakie gleby mamy, wiadomo. Tak, i w Wielkopolsce tutaj również. Pszenica ta posiada nadzwyczajną rozodporność numer, znaczy ocenioną na, na szóstkę w skali dziewięciostopniowej, a, a więc no, zapewniającą rolnikom jakby spokój o, o w warunkach takich ostrych zim. No właśnie, bo ostatnie zimy dawały bardzo mocno popalić naszym tak. uprawom. Właściwie rok po roku mieliśmy wymrożenia na mniejszą, większą skalę, ale jednak już taką skalę, że rolnicy to odczuwali. Tak. Czy mrozoodporność jest tą cechą, do której rolnicy przywiązują obecnie największą wagę, czy jakaś inna cecha jest szczególnie przez nich powiedzmy hołubiona? Tak jak pani powiedziała, po takich srogich zimach na pewno mrozoodporność będzie yy... Cechą bardzo poszukiwano wśród, wśród pszenic, bo, ale no, niestety nie każdy rok nam te, te same jakby warunki tutaj dyktuje, prawda? ale na pewno poszukują rolnicy pszenic, znaczy odmian mrozoodpornych, nie w tym tym gatunku. Poza tym jest to pszenica przydatna również do siewów po burakach i kukurydzy, czyli do późnych siewów. Tu ze swojej strony możemy jeszcze powiedzieć, że posiada dobrą otworność na husariozek włosów czyli tu chodzi o te szkodliwe mykotoksyny, jakie są wiarnie. Ta odmiana posiada dużą odporność, czyli bezpieczeństwo prowadzenia takiej plantacji. Także jest odporna, jeżeli chodzi o odporność na choroby, na choroby podstawy źdła Z jednej strony firmy chemiczne dostarczają nam coraz lepszych, coraz nowszych preparatów do zwalczania określonych chorób. Z drugiej strony firmy hodowlane dostarczają nam odmian, które są... Są już z góry odporne na te e, choroby. E, tak na dobrą sprawę mówi się, że im mniej chemii, tym lepiej. E, czy da się wyhodować, w realnym oczywiście, w realnej perspektywie czasu, czy da się wyhodować takie odmiany, żeby można było tę chemię wreszcie odstawić? Na pewno się nie da, nie, nie ma czegoś takiego, presja chorób jest tak duża, że to, że, że to nie, nie jest się w stanie coś takiego Można po prostu wyhodować odmianę o, o zwiększonej odporności, prawda? która w pewnym momencie może też ta cecha po wielu latach ustąpić. Każda nowa odmiana wyhodowana, każda nowa odmiana, która wchodzi na rynek musi być lepsza i odporniejsza od, od tych odmian, które są. Prawda? I... Zawsze plon nam mówi, ten, który wyda ta odmiana, to, to nam określa, czy, czy ona sobie dała radę z chorobami, czy przezimowała i tak dalej. Ile odmian nowych w ciągu roku Wasza hodowla wypuszcza? Różnie, ale w przypadku pszenic, no, no kilka, mamy jeszcze inne gatunki, hodujemy: pszenżyto, pszenice, także i w gatunkach jarych i ozimych. Sporo, czasem to dochodzi do dziesięciu różnych odmian w różnym czasie, ale hodowla Danko jest taką bardzo prężną hodowlą i, i w wielu gatunkach tutaj, jeżeli chodzi o a także y, prowadzimy hodowlę traw i roślin motylkowych, także to sporo.